Dzień jak codzień, czyli przegląd prasy z prl Przekrój. Rok 1957. Wizyta polskiej delegacji rządowej z premierem Cerankiewiczem na czele w Czechosłowacji miała charakter szczególnie uroczysty. Delegacja odwiedziła Bratysławę, Ostrawę i inne miejscowości, witana wszędzie niezmiernie serdecznie przez zgromadzoną ludność. Ale wizyta w Czechosłowacji była czymś więcej niż kurtuazyjną wizytą przyjaźni. Nie jest żadną tajemnicą, że nie we wszystkim idziemy tymi samymi drogami, co nasi sąsiedzi z Zakarpat. Szczególnie w ostatnim okresie. To fakt, ale fakt ten bynajmniej nie musi nas dzielić, gdyż ostatecznie chodzi tu o sprawę pewnej odmienności naszych i ich stosunków wewnętrznych. Natomiast nie powinno nas nic dzielić w dziedzinie stosunków wzajemnych. Wizyta zademonstrowała, że tak właśnie jest. Że chcemy być i jesteśmy przyjaciółmi, których łączą wspólne cele i wspólne interesy. Że chcemy ze sobą jak najszerzej współpracować. Trybuna Ludu, rok 1966. Po raz trzeci 340-tysięczna Rzesza Pracowników Przemysłu Chemicznego, Papierniczego, Szklarskiego i Ceramicznego obchodziła swe doroczne święto Dzień Chemika. Na okolicznościowych akademiach w zakładach pracy przodującym zespołom nadano tytuł Brygad Pracy Socjalistycznej, a załogom zakładów, które w 1965 roku osiągnęły najlepsze wyniki we współzawodnictwie międzyzakładowym, Wręczono sztandary przechodnie. Sztandar przechodni prezesa Rady Ministrów i przewodniczącego otrzymały załogi tułowickiego porcelitu, zakładów imienia Findlera w Chorzowie, huty szkła Wałbrzych oraz fabryki celulozy i papierów w Kostrzyniu.